raz, raz, jeden. No proszę, mów. A się nagrywa? A no, nagrywa się, mów. Ale tak jak się umawiali. Stówka. Stówka, stówka. Mów, mów. Pozdrowienia od Romana z okazji 50, 50 odcinka podcasty bez nazwy dla Maćka Skwary.